Yo, bananowe studio Toś tam wdepnął w gówno A bananowe studio I fała, fała przy mikrofonie Tak jest, właśnie tak ma być Bananowe studio Toś tam wdepnął w gówno A my żyjemy równo Noc, a gdy w nocy nie śpię, chodzę po mieście i szukam was, i szukam was, i szukam faz, fajnych faz, nie idę w las, idę do centrum, tam ludzi pełno, na ławkach, na ławkach.